Witam w kolejnym odcinku Tyfra Podcasta. Tomek Bilecki. No, daliśmy się wyprzedzić Amerykanom i Zachodowi, nawet jeśli chodzi o własną działkę, to znaczy na Blind Kulteku wczoraj pojawił się podcast o Okrango. No więc żeby nie być gorszym należy też zrobić o tym podcastę u siebie, tym bardziej, że program u nas już funkcjonuje od lutego badajże. No więc, przystępując do rzeczy, yy, Klango yy, można uruchomić w dwóch trybach korzystając ze sterowników yy, DirectX i ze sterowników tych standardowych, one się chyba MME nazywają, o ile mnie pamięć nie myli, co jest fajne, dlatego że <śmiech> dla niektórych kartach yy, różne te sterowniki różnie działają. I czasami na przykład y, lepiej działają te sterowniki DirectX, ale czasami te, te, te drugie. Klango y, jest y, przenośne, bo nie zapisuje niczego w rejestrze, w jakimś katalogu, systemowym folderze, czy gdzieś tam indziej. Więc można go spokojnie zgrać na jakiegoś pena, czy inne, inne coś przenośnego. I na innym komputerze spokojnie odpalić. Wszystkie, prawie wszystkie ustawienia są jakby na serwerze, dlatego że każdy użytkownik Klango ma swoje konto. Ewentualnie można skorzystać z konta gościa, które jest tam w jakimś stopniu ograniczone. Hmm. Oczywiście, oprócz ustawień syntezatorów, no bo Klango korzysta z SAPI 5 ewentualnie z SAPI-4, chociaż to nie zawsze mu dobrze wychodzi Czasami niektóre SAPI-4 nie chcą się przyspieszać niektóre nie przyspieszają się tak jak przyspieszają się w jakiś screen leaderach czasami urywają jakieś komunikaty no ale jeśli ktoś ma zaparcie to można myślę, że z tego korzystać No więc dobra, uruchamę Krango w trybie standardowym numer wiadomości, jeden. Klawisz, klawisz, no właśnie, on sobie sprawdza na początku, że mam jakieś nowe wiadomości yy, i czy są jakieś dostępne aktualizacje, co się zdarza często. Czasami co nawet co kilka dni. Yy, no i dobra, on no, na końcu pójdę naciśnić ALT aby wejść do menu. W ogóle Klango jest yy, bardzo intuicyjnym. W zasadzie wszystko mówi, co tam należy zrobić. Także myślę, że nie będzie problemów z, z obsługą Klango. No więc schodzimy na menu, effort, kruka, forum, zjami, blog, mm, Tak czyli to jest yy, element menu, który jakby jest. W którym można sobie obejrzeć yy, wszystkie rzeczy dotyczących jakby strony Klango, konta Klango i, i tych rzeczy. Czyli można obejrzeć forum, które oczywiście jest też dostępne z pomocą przeglądarki, ale i również z poziomu aplikacji. Można prywatne wiadomości wysłać bądź przeczytać. To nie są maile, zaznaczam. To więc nie można ani wysłać maili do kogoś spoza klanko, ani też nie można otrzymywać... To nie jest skrzynka odbiorcza. To są takie prywatne wiadomości z... Tylko i wyłącznie jakby z, z klango. No jest forum. Jest. Yy, można czytać forum, można wysyłać posty na forum, można śledzić wątki na forum. Jest mikroblog. No, blok to wiadomo chyba co to jest. A mikroblog, no to to mikroblog. Czyli w zasadzie można tu umieszczać w zasadzie tytuł, yy, kolejnego wpisu i treść wpisu i w zasadzie tyle. Żadnych jakichś zaawansowanych opcji tutaj. Nie ma. Oczywiście blok jest dostępny również z poziomu przeglądarki każdego użytkownika. Jakieś ustawienia dotyczące konta i, i, i za to jest odpowiedzialny ten, ten, ten element menu? Co jest dalej? To jest bardzo ciekawa opcja, funkcja programu i ten otwarz jest rzeczywiście bardzo fajny i nawet jeśli chodzi w ogóle o odtwarzacze, to no ma kilka funkcji rzeczywiście innowacyjnych i wyróżniających go spośród w ogóle odtwarzaczy, przynajmniej tych, których znam. No więc wejdę tutaj do tego, do menu Klango. właśnie, hmm, Klango ma te wszystkie... Stacje radowej i podcasty pokatalogowane, podzielone w różnych kategoriach. Każdy użytkownik może dodać stację radiową albo podcast i przydzieli się do kategorii. I tych kategorii tutaj mamy sporo. Gatunki. Gatunki. Odbiorcy i gatunki tyczą się książek audio, dlatego że Klang go czyta z serwisu LibriVox. W sieci regiony style muzyki to przeważnie tyczą się radii, stacji radiowych sieci, to chodzi o te sieci typu powiedzmy Polskie Radio, yy, czy tam RMF, czy Polska Stacja, no, te radia, które mają jakby wspólny adres, ale w środku mają kanały, ileś kanałów. Tematy to głównie podcasty, chociaż, no, jeżeli jest radio tematyczne albo podcast, który powiedzmy jakiś muzyczny, no to, to można oczywiście nie ma, nie ma jakichś tutaj Reguł i, i jakiś blokad, że powiedzmy, radialnie można przydzielić do, do jakiejś kategorii tematycznej. Popsudze, -te. No, prostu, czyli te, które się z jakichś powodów nie odtwarzają albo źle odtwarzają. Czyli to, które się wszystko. Poczekalnia, to jest to, co się dodaje. Jeżeli każdy, jak każdy użytkownik dodaje jakąś stację, ona ląduje w poczekalni oprócz tych kategorii, które sobie tam dodał. I potem to zwany edytor katalogu yy, robi z tym porządek. No więc, Afryka, więc Europa, stacje, Europa, radio Tych stacji jest rzeczywiście jest sporo, można sobie sprawdzić nawet ile. 490 samych polskich stacji i podcastów, więc sporo. Można to sobie przefiltrować, na przykład, żeby pokazywało tylko stacje radiowe, albo tylko podcasty, albo tylko z jakiejś kategorii tematycznej, albo tylko z jakiegoś regionu. Jest pole wyszukiwania. Na przykład. Ta muzyka to nie jest radio, to jest taki schemat dźwiękowy. Yy, bo Klango ma różne swoje dźwięki na, na różne jakby zdarzenia. Tych dźwięków jest sporo, można te dźwięki przestawiać, można samemu utworzyć takie schematy, jest sporo schematów do pobrania. Coś to radio się nie chce odtworzyć. Wyszedłem z radio, bo się nie chciało otworzyć, Jeżeli teraz wejdę znowu do katalogu mediów, on mi się sam ustawi w to miejsce, w którym byłem. Ja może wybiorę jakieś radio z ulubionych. <totrofie> Na przykład... To się powinna... jest, odtwarza się. Czyli każdy jakby element można... Znaczy każdą wypowiedź można kontrolem sobie przerwać. No i teraz tak, jakie to są te funkcje wyróżniające? No bo katalog mediów to ma już w zasadzie każda, każdy szanujący się odtwarzacz, um, ulubiony też, ale... Klango ma bufor, do którego sobie zapisuje ostatnie pół godziny strumienia. Czyli można nie mniej, nie więcej tylko sobie przewijać to, co się słucha. Oczywiście do tyłu, no do przodu, to się nie, no bo, no bo, no bo niby jak. No ale można sobie przewijać do tyłu. Powiedzmy, żebym chciał to nagrać, bo Klango oferuje również nagrywanie, radia i podcastu. To mogę się cofnąć do początku tego utworu. Jak wcisnę R, klawisz... On mi się zacznie... On mi się zacznie nagrywać. I w tym momencie nagrywam to, co mi leci z tej stacji radiowej. Yy, no, podczas nagrania nie można przewijać, ale żeby, powiedzmy, być jak najbliżej, żeby mieć jak najmniejsze opóźnienie, można skorzystać z kilku innych funkcji, które nie mają wpływu na nagrywanie. Pierwsza funkcja, oczywiście, można odwrotnie również zrobić. I druga funkcja, bardzo przydatne do książek audio, albo do podcastów, które są za wolne czasami. Też oczywiście odwrotnie można. Te funkcje nie są ograniczone, ale dosyć sporo można wycisnąć, żeby się oby można łączyć. To jest jego maksimum, a to jest jego minimum. Teraz mogę już się zastopować to, co nagrywałem, bo co mi się ciągle nagrywało. Teraz prawie każdy komunikat syntezatora powoduje to, że radio się cisza czy się nie na, na graniu. W każdym miejscu programu można wcisnąć F1 i zobaczyć, usłyszeć jakie klawisze są dostępne i co one robią, jakie są funkcje. Stacja matten n n Stacja n n n n n n n n n n n n n n n n w n n n n n n n n n n n n n n n n n n n informacje n stacji n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n Leple hmm, tu nie czyta całości, nie wiem czemu W każdym razie da się temu przerwać oczywiście escape'em Ewentualnie kontrolem I to jest jako pole edycji, więc można się potem jakby poruszać czy sobie przypomnieć, coś sobie jeszcze raz przeczytać, yy, nie powiedziałem o serwerach i nie powiedziałem o zmianie, o zmianie, o głosowaniu i o serwerach. O zmianie serwera, yy, no bo często jest tak, że radio ma więcej niż jakby jedno źródło, więcej niż jeden serwer, on się czasami różni, powiedzmy, jakąś jakością i literą X to się zmienia. No i też można, jest taki ranking, powiedzmy, tych stacji radiowych, można je oceniać. Więc, no więc, całkiem od zbudowany jest na naprawdę bardzo ciekawych funkcjach. No więc dobra. No i oczywiście wszystkie też te funkcje on się podcasta, można nagrać, dodatkowo w przypadku podcasta można podcast zapisać na dysku, to znaczy, jeżeli wciska na nim Enter, on się pyta, czy czy odtworać podcasta, czy go zapisać na dysku, czy na urządzeniu przenośnym. Też jest do tego osobna funkcja. Nie da się wybierać katalogu folderu, w którym on to zapisuje. To jest standardowy folder. Co jeszcze? I to chyba pokrótce tyle, jeśli chodzi o media. Kolejna zakładka to... No czyli no wiadomo o co chodzi, można oczywiście tworzyć playlisty, yy, takie rzeczy. Jeszcze jednej rzeczy nie powiedziałem wcześniej o forum. Jeżeli na forum wejdziemy na jakiś wątek długi, rozbudowany jakiś... No właśnie. Jeżeli do niego teraz wejdę, on mi będzie bardzo długo wchodził do tego wątku. I dopiero wszedł. Hmm. Oczywiście można, można jakby nie tylko poruszać się po poszczególnych postach, można przechodzić do ostatniego nieczytanego, można od razu przechodzić do pola, w którym się odpowiada na post. No, Ale myślę, że to jest łatwe i to będzie można sobie z większego problemu robić. Yy, w przypadku playlisty Klango na pewno robi to dłużej niż powiedzmy Winamp. I jednak odtwarza mniej, mniej formatów. Nie odtwarza AC, yy, ma być odtwarzane, ale no póki co, na razie nie ma, niestety. Natomiast jest kilka formatów wideo, które odtwarza. Nie pamiętam dokładnie, jakie to są formaty, ale, ale jakieś tam filmy można sobie odtworzyć. No właśnie, pro yy, klango, pod klango, bo klango to już jest. Też jakby środowisko uruchamianych programów, gier audio. Jest stworzonych kilka programów i gier. Programy edukacyjne. Plan, go, master, Czyli mat tools, jakby matematyczne narzędzie. Plan, Czyli dosyć rozbudowany kalkulator. No, można też chwilę poświęcić. Chociaż no, ten program jest na tyle rozbudowany, że tak naprawdę można by było spokojnie o nim cały podcast nagrać. Przez włączy, dokument. Kalkulator. Można można pobierać. Można zapisywać swoje ustawienia dotyczące kalkulatora na, na dysku bądź na serwerze. Wpisz można oprócz standardowych czterech działań nawiasy stosować. Można wpisywać mu wzory, jakieś yy, funkcji i potem z nich korzystać. Można yy, skorzystać z takich symboli jak... Yy, pierwiastki, podęgi, silnie, jakieś takie rzeczy. Yy, czy inny szans można mu wpisać na przykład x? ma, nowy symbol, róny, hafien, ma, x. Róny, hafien, ma, x, ma, nowy x, ma. Ciesza, czy na pewno chcesz zamknąć ten dokuczak? Oczywiście potem można sobie te wszystkie różne symbole swoje, które się wprowadziło edytować, yy, przeglądać, no ale to już, to już, yy, jakby, jakby tam można było opisywać cały, całe, wszystkie funkcje, wszystkich programów, co by ten podcast nie wiem ile zajmował, podejrzewam sporo. Do dokument. Podaj funkcję od jednego parametru x Na przykład ma x Ma mn. x Wykres ma x To są wykresy dźwiękowe To znaczy mam teraz Podaną funkcję Bez y, czyli y równa się 2 razy x I teraz mogę sobie Ten wykres Ten wykres może mi się pojawić Poniekąd dźwiękowo Znaczy o co chodzi? Podaj funkcję od przesuwając się strzałkami również myszką mogę się przesuwać po ekranie poruszam się po osi X im niższy dźwięk tym Y jest niżej taki dźwięk oznacza, że Y wyszedł poza jego jakby skalę można mu sobie można mu podawać minimalną maksymalną wartość X od jakiej ma się poruszać i y, czyli on będzie sobie, prawda, jeżeli będzie Y, powiedzmy 0,5, no to y, niewielkie ruchy w tym wykresie będą powodowały duże zmiany dźwięku no i odwrotnie, no i on ma jakąś ograniczoną skalę no chodzi o to, żeby każdy głośnik mógł odtworzyć wszystkie te dźwięki, no bo jeżeli by się dało mu, powiedzmy jakieś faktycznie niskie dźwięki, no to no mało który głośnik albo słuchawki mogłyby taki dźwięk przenieść, no więc zdecydowano, że że skala dźwięków jest... Taki dźwięk oznacza przejście przez 0 No, taka jest skala całego tego programu I potem już jest dźwięk taki, że on jakby wykroczył poza skalę A taki dźwięk oznacza, że jest koniec zadanego poziomu X Oczywiście to, to się do wszystko edytować Można ten X zmieniać, można sobie przejść do dowolnego punktu X i Y chyba też. Oczywiście tak samo jak wszędzie jest. Pomoc pod F1. No właśnie. na pewno przy czym jeszcze jedna ważna rzecz w momencie uruchomienia któregoś z programów, on się uruchamia jako osobne okno w pasku zadań czyli jeżeli otworzymy kalkulator jakieś ze trzy gry, to będzie mieli no kilka tych okien od klangu w pasku zadań teraz zamknąłem mu klango tego matulca ale on mi powrócił w tym momencie do głównego okna playera też ważna rzecz, jeżeli na przykład wyjdziemy z Kango gdzieś tam na pulpit klango, shift, control, alt, raz, że mówi taki komunikat niezależnie gdzie się jest można wcisnąć prawy Alt Shift K Klando, i powraca do, do Kango, co jest funkcją rzeczywiście przydatną w menu, pliki, czyli coś takiego to nie są gry audio chociaż na pierwszy rzut mogłoby się tak wydawać. E, w tym momencie jest tylko jeden, zrobiony z zawisza czarnego. Polega to na tym, że możemy sobie przejść w kilka miejsc statku i posłuchać, co się na nim działo. No, tak trochę, jak powiedzmy, ktoś to lubi, i ktoś lubi słuchać jakichś dźwięków, w tym przypadku morza. No, pewnie tych yy, pejzaży dźwiękowych będzie powstało coraz więcej i myślę, że jeżeli ktoś by miał taką jakąś inicjatywę, mógł sobie taki Pejzaż stworzyć kontaktując się z twórcami Klango Playera. Myślę, że nie będzie jakichś większych z tym problemów. No i taki pejzaż oprócz tego, że może odtwarzać standardowych dźwięk zawętlony, może tam jakieś inne dźwięki dodawać. Tak jak na statku są jakieś komendy, jakieś fragmenty rozmów, jakieś szklanki wybijane, no takie rzeczy, więc można sobie spokojnie posłuchać i działać sobie z takim tłem. Kościany poker, czyli kości standardowe, chyba klasyczne, o ile znam kości, a znam wiele. niewiele. Hmm. No, no, Bardzo fajna funkcja, bo tą grę no nie skończy się w 5 minut raczej i nie, nie, się po kościach i na przykład nie, zaznaczamy kości, którym, się, którym chcemy nie, rozrzucić nie, no. Generalnie rzecz biorąc, no zasady są podane w, w, w pomocy, można sobie pomoc przeczytać Tylko, że nie tu podno F1, bo F1 to jest tylko pomoc dotyczącym zaklewiszu, można otworzyć jak zwykle ALT Najlepsze wyniki pomoc, dodatkowe informacje o No jak ktoś zna no to będzie wiedział, że jeżeli ktoś nie zna generalnie chodzi o to, żeby te wszystkie kości układać w różnych kombinacjach a to, żeby były trzy takie same na tym stole a to, żeby były po kolei a to, żeby były no właśnie dwie albo trzy na takim samym, albo cztery na, na, na stole albo pięć wszystkie takie same albo żeby były dwie, dwie na przykład dwie jedniki, dwie, dwie czwórki i tak dalej, i tak dalej, tych kombinacji jest sporo za to się dostaje punkty, można sobie obejrzeć najlepsze wyniki <suszy> No i drugi program, druga gra w no To polega na skoku w dal Jeżeli się wybierze nową grę, to jesteśmy na czymś rodzaju skoczni, naciskamy spację Możemy też nacisnąć S, on od razu przejdzie do, do gry No i z szokami lewo, prawo się rozpędzamy jak będzie taki specyficzny dźwięk, dajemy spację, skatujemy w górę, no i co? na no, dalej skocić po prostu. Oczywiście też są najlepsze wyniki, oprócz skoków dalej jest też trójskok. Yy, to są wyniki dosyć rozbudowane. No jak w czyli ci, którzy jak najwięcej razy skoczyli? Swoją drogą tu można sprawdzić iluzję użytkowników Klango albo prawie iluzję użytkowników Klango, bo no prawie każdy to tę grę próbuje, więc y, mamy tu 185 ludzi, czyli w tej chwili jest 185 użytkowników Klango, sporo. Z to... Z słonecznego okna jeszcze nie ma, jest tylko element w menu. Tutaj jest jakieś programy aktualizacji, on też o tym powie na początku, na początku, jak się wchodzi do, do Klango. Mój, że są nowe programy do pobrania. Tak, Klango ma jeszcze zegar i alarm, więc można go sobie tam nastawić na jakąś godzinę i on sobie zadzwoni. Chodzi o to, że jak wspomniałem na początku, każdy użytkownik ma swoje, klango, swoje konto w Klango i można tutaj ustawić, czy ma się jakby automatycznie logować, czy, czy trzeba mu za każdym razem wprowadzać nazwę użytkownika i hasło elementów interfejsu tutaj chodzi o to, że no, te wszystkie różne elementy się jakoś nazywają, a to lista a to jakiś wybór, a to pole edycji i czy on ma to czytać, ja ma ustawiony, żeby nie czytał Temat czyli te dźwięki, które jakby no towarzyszą syntezatorowi przez program w programie tych tematów jest sporo i Można je pobierać, bo one się czasem pojawiają. Dziesięć tematów w sumie jest. Dziesięć tematów w sumie jest. nic tematów w sumie jest. Dziesięć tematów w sumie jest. Dziesięć tematów w sumie jest. Dziesięć tematów w sumie jest. Dziesięć tematów w jest. Dziesięć tematów w sumie jest. Dziesięć tematów Dziesięć tematów w sumie jest. Tak, bo klang y Klango ma kilka różnych wersji językowych, oprócz polskiej. Syntezę No, syntezator do wybrania. No to też chyba wiadomo o co chodzi, Podawane w procentach. Zmieniać się co 20%. Ustamienia, pomoc, dodatkowe informacje o programie. Informacje o programie, zabij się tej części programu. Informacje o ptange pytania i Change lock, czyli ostatnie zmiany w ostatnio... w, w ostatnich wersjach, co zostało dokładnie wprowadzone. Pytania i odpowiedzi, wersja programu, myśli, opinie i programu. Myśli o pomoc, do wyjścia. No właśnie. To chyba wszystko. Jeszcze o jednej rzeczy chyba nie powiedziałem, jak Krango czytał, znaczy jak wcisnąłem pomoc, on powiedział zmiana trybu ekranu, dlatego, że Krango można różne rzeczy pokazywać na ekranie. Może pokazywać albo tylko i wyłącznie to logo Krango, albo obszar roboczy, czyli jakby te elementy, na których się znajdujemy, czyli powiedzmy osoba widząca jakoś tam może sobie z tym Krango pracować, albo obszar roboczy i pomoc jeszcze dodatkową. Czasami, zwłaszcza na starszych komputerach, to ma trochę wpływ na szybkość działania. W, ty w tym trybie tylko logo, ten Klango jednak pracuje nieco szybciej. ten program. I co? No i to chyba prawie wszystko. Na końcu jeszcze można powiedzieć, że wszystkie rzeczy typu dźwięki, Typu, znaczy dźwięki do tematów, jakby tych yy, yy, yy, yy, wszystkie rzeczy. No, pliki dźwiękowe do tych schematów, yy, jakieś inne ustawienia to są normalne pliki. Można je edytować, można sobie sprawdzić, co tam jest. Oczywiście nie wszystko, ale jednak, yy, no, jeżeli ktoś chciałby sobie stworzyć taki schemat dźwiękowy, może sam to sobie zrobić bez jakiegoś bez pomocy. Z zewnątrz, i, i no i tak. No i to chyba wszystko. I do usłyszenia w następnym podcaście. W razie, gdyby ktoś miał jakieś pytania, można pisać na maila mojego bitomek.małopagazeta.pl. No i do usłyszenia. Tomasz Bilecki.